musi się pozmieniać, w głowie się musi zmieniać. My musimy wielokrotnie powyciągać sobie rzeczy, zobaczcie. Ja nie wiem ile... E, ja długo chodziłam po tej ziemi, że tak powiem, z za rękę, tak? Więc w mojej głowie, do mojej głowy trafiały różnego rodzaju informacje. I potem, kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, tak? Musimy wyjąć, tak? Przeprogramować naszą głowę. Do naszej głowy muszą zacząć wpadać zupełnie inne informacje. One będą nas budowały. Te informacje będą nas budowały. Słowo Boże będzie Cię budowało. Ale Ty musisz zdecydować, że nie będzie dnia w moim życiu, że nie będę przebywać z Bogiem. Nie będzie takiego nie będzie takiego dnia, że nie będę czytać Biblii, nie będzie takiego dnia, że nie będę uwielbiać, nie będzie takiego dnia. I ja nie mówię, posłuchajcie, że to musi być czas nie wiadomo jaki. Ja, jak urodziłam Sarę, to mi się skończył czas takiej mojej komory, że ja się zamykam, tak? Bo ja nie mam takiego czasu. Ja nie mam takiego czasu. Ja mam dziecko w nauczaniu domowym, tak? Jesteśmy z Arturem w służbie, ja mam full zajęć. Nie mam takiego czasu. Ale ja jestem z Bogiem. Jestem z Nim. Jestem z Nim cały czas. Cały czas wzywam Jego imię nade mną. Cały czas jestem z Nim. Cały czas mówię do Niego. Cieram z Arturem tańczyć się w kuchni. <śmiech> Sara się śmiała. Wiecie, życie, życie, życie. Diabeł do nas mówi: Co? To jest dobre, to jest złe. W ogóle nie czerpać z poznania dobra i zła. Dobro i zło jest dla tego świata. Nam dusz, nigdy do tego nie jest potrzebne. Wiecie o co chodzi? Bo my wiemy. My wiemy, co jest dobre, a co jest złe my mamy odważnie kobiety drogę podchodzić do drzewa życia, tak? i postanowić, zrobię w swoim życiu coś takiego o czym w ogóle nawet nie pomyślałam, że zrobię będę w mojej rodzinie tą osobą która zrobi różnicę tak? przeze mnie do mojej rodziny przyjdzie Bóg przeze mnie do mojej rodziny przyjdzie Bóg pokażę czym jest nowe narodzenie, pokażę bo Bóg powiedział, uczynię różnicę między tym, co mi służy, a tym, co mi nie służy. Ale my musimy odważnie zacząć to robić. Czyli co? Odkorkować się. Odkorkować się. Kiedy narodziłaś się na nowo z Bożego Ducha, weszłaś zupełnie do nowego Królestwa. Rozumiesz? Nie patrzysz w ogóle na swoje stare życie, na swoje naturalne uwarunkowania. Ja generalnie, gdybym patrzyła na swoją starą naturę, to ja bym się z miejsca nie użyła. Ja miałam bardzo zły start. Ja bym się z miejsca nie ruszyła, rozumiecie o co chodzi? Ale postanowiłam w swoim życiu, że to, co już wiem, będę wprowadzała do mojego życia, tak? Nie będę się cofała w tym. posłuchajcie, cofanie się w tym jest okropne, trzeba pokutować z tego, tak? Stagnacja jest też niedorozwojem, cały czas do przodu, to, co wiem, wprowadzam do mojego życia, wprowadzam do mojego życia i wprowadzam do mojego życia. Tak? I krok po kroku rzeczy stają się coraz bardziej pewne, coraz bardziej pewne i coraz bardziej pewne, stają się wiarą w moim życiu. Wiarą, to znaczy, że już nigdy o tym nie mówię. Nieraz ktoś mówi: Ja wierzę, wierzę, wierzę, wierzę, ale jednak przychodzi i o tym mówi. To znaczy, że nie wierzysz. Wiara już nie pyta, wiara jest pewna. Wiara jest pewna. Ja jestem pewna Boga w swoim życiu. Jestem pewna Jego w swoim życiu. Posłuchajcie, jestem pewna Boga w swoim życiu. Kiedy przebaczałam Arturowi i mówię Boże, jak ja mam mu przebaczyć? Chcę mu przebaczyć, ale nie potrafię. I Bóg do mnie mówi: to jest decyzja. Podejmij decyzję. To było dla mnie bardzo trudne chwile. Rozumiecie, moja dusza chciała się zemścić, zemścić, zaraz go. Pójdę na o no, no. Wiecie, o co chodzi? Dusza, głupia dusza, dusza. Kiedyś taka koleżanka moja powiedziała, dusza jak prostytutka. Wszystkim chce się podobać. Ale Bóg do mnie powiedział, podejmij decyzję. Tam jest moc. Tam jest moc. Nie szukaj tego na zewnątrz. W Tobie jest moc. I podjęłam decyzję. A Bóg mówi, a ja uleczę Twoje serce. Ja wiem. okej, okay. Ale co teraz zaufanie do mojego męża? Bo wiesz, o co chodzi. Zaufanie jest nadszarpnięte okrutnie. <śmiech> Wiecie o co chodzi? Ja mi sprawdzałem wszystkie marynarki, wszystkie jakieś tam kurtki, jakaś Kryśia siostra, nie Boże, o co chodzi? Mówię, nie wyrobię w ogóle ciśnienia. Kryśka, mówię, no ale pozwolę, bym w tym świecie, nie wiem o co chodzi. I Bóg to mi mówi, ty jemu w ogóle nie ufaj. <śmiech> mi masz ufać, mi masz ufać, że mocno utrzymam swoim rękom. I wiecie co, Ewangelia to nie jest jakby jednorazowy akt, to nie jest tak, że przebaczamy raz, że pokutujemy raz i tak dalej. To ma być stylem naszego życia. To są bardzo fundamentalne rzeczy, ale jeśli my chcemy być kobietami, które uczynią różnicę, a wiem, że tak będzie, wiem, że tak będzie, z wieloma z Was jesteśmy połączeni w służbach, jesteśmy połączeni z sercem i wierzę w to, że daleko zajdziemy. Wierzę, że uczynimy różnicę. Jeśli pozwolimy Bogu, aby Bóg zagrzebał w naszych sercach, jeśli pozwolimy, tak? aby Jego Słowo stało się praktyką w naszym życiu. Praktyką w naszym życiu. Rozumiecie, o co chodzi? Praktyką. Ja bardzo długo milczałam, bardzo. Kupę lat milczałam, w ogóle nic nie mówiłam. O! Musiło wszystko w sobie. Boże, w ogóle gniło wszystko gdzieś tam, wiesz, we mnie, nie? I kiedyś po prostu zrozumiałam, że muszę zacząć mówić. Muszę zacząć uwalniać to, co jest w moim duchu. Ty musisz zacząć uwalniać to, co jest w Twoim duchu. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie nie budujesz się, to znajdź miejsce, w którym się będziesz budować. W ogóle nie miejską półów. Nie miejską półów. Tak jak nie trzeba być posłusznym, nieświętemu mężowi. Naprawdę, kobiety drogie. Jak się ma męża drania, tak, który się nie chce nawrócić 20 lat, trzeba go zostawić. Trzeba go zostawić. I nie trzeba się bujeć z takimi tematami. I nie trzeba się bać. I nie trzeba się bać. Ja wiem, że... Bogu zostały przypisane wiele rzeczy, a Bóg taki w ogóle nie jest. A tu ma takiego przyjaciela katolika nawrócony jest w ogóle człowiek, narodzony z Bożego Ducha, wspaniały człowiek i powiedział coś takiego: posłuchajcie, Bogu zostały w ogóle przypisane takie rzeczy, że to jest masakra. Bóg w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Bóg patrzy na nas w Chrystusie. Jeśli Ty jesteś w Chrystusie, to On Cię widzi w Chrystusie. Tak? On Cię widzi w Chrystusie. Bóg jak mówi tak, to jest tak, jak mówi nie, to jest nie, jak przebacza, to nie wspomina, tak? Jak przebacza, to nie wspomina, a więc musimy wiedzieć, że ktokolwiek przypomina ci twój grzech, tak? To nie Bóg! Bóg nie ma w sobie zapisu grzechu. Człowiek tak. Człowiek zapisze, przypomni, kopnie, tam dokręci ślubę jeszcze powie, ty taka się tam wiesz, nie nadajesz do niczego. Ale Bóg nie wspomina, my w ogóle musimy przestać patrzeć na drugiego człowieka. Jeśli chcesz być kobietą przebudzenia, kobietą służby, to przestań patrzeć na drugiego człowieka i nie porównuj się nigdy z nikim. Nigdy z nikim się nie porównuj. Rozumiesz? Z ciebie wyjdzie ty. Ty z siebie wyjdziesz. Ty masz wyjść z siebie. Nie wyjdzie z siebie, z siebie Katrin Kulman, tak? Tylko wyjdzie z ciebie Asia, święta Asia. Asia, jak zaczyna otwierać swoje usta, tak? To miecz będzie wychodził z jej ust, tak? I będzie, i ludzie będą tym dotykali. Posłuchajcie, macie kwalifikacje od Boga. Macie kwalifikacje od Boga. Po pogrzebie mojej mamy byliśmy na takim rodzinnym obiedzie i była mojej mamy mama siostra. I ta siostra jest taka bardzo dobrze wykształcona, w ogóle inna jak moja mama, w ogóle inna jak moja mama. I tak sobie siedzimy przy stole, oczywiście to był siedem z Arturem i Maciej, kranik, ona się strasznie nam przygląda, jest spięta jak agrafka, wiem, że ma w ogóle kibel w życiu, co nie miara. No i usłyszała informację, że Sara jest z nauczanym domowym, a ona jest taka, wiecie, w ogóle z kierownikiem banku i mówi tak, a jakie ty masz dziecko kwalifikacje? Ja mówię, Boży Duch mieszka we mnie, takie mam kwalifikacje. Ty masz, mówię, kwalifikacje, ty masz magistra, ty masz studia, ty jesteś ekonomistką. I nie ma twojego męża. Mówię, więc chcę, bo już takie masz kwalifikacje. Mówię, usiedź tu. Dzieci <śmiech> o co chodzi? My tym zażyjemy z zwycięskim życiem w Chrystusie. Ciężko mi to było powiedzieć, bo 20 lat się nie widziałam. Zobaczyłam się na pogrzebie mojej mamy. Masz kwalifikacje. Masz kwalifikacje. Powiedz, mam kwalifikacje. Ma kwalifikacje. Bóg powołał Ciebie do tego, żebyś działała, żebyś żyła z Nim, ale rób odważne kroki. Rób odważne kroki. On jest z Tobą. Zobaczcie, my mało wierzymy w Boże Słowo. Wiecie, ja to widzę sama w sobie. Mało wierzymy w Boże Słowo. Boże Słowo mówi tak, a my mówimy ale, ale. ale Boże Słowo mówi tak, że jesteś zaakceptowana, jesteś powołana, tak? jesteś namaszczona, jesteś święta, jesteś inna, bo jesteś święta, a święty to inny, jesteś inna jak ten świat, inna jak ten świat. Rozumiesz? Kiedy my, posłuchajcie, odważnie zaczniemy robić rzeczy, to będą sami do nas przychodzić ludzie. Sami do nas będą przychodzić ludzie. Po prostu. Po prostu sami będą przychodzić do nas ludzie. I teraz tak. Bóg jest Duchem i kontaktuje się z nami tylko w Duchu. Tylko. Tylko w Duchu, nie inaczej. I teraz posłuchajcie. To, że tu na przykład ktoś mówi tak, ty to robisz, bo jesteś taka. Ty nie wiesz, jest. Ja jestem taka, że znalazł pod, pod tym krzesłem i byś siedziała pod tym krzesłem. Ja robię tak, bo ja nie jestem duszą. Kiedy Bóg mówi, głośno wołam do mojego Boga, żeby mnie usłyszał, to nie siedzę tak spięta, tylko głośno wołam do mojego Boga. Nie dlatego, że taka jestem, taka nie jestem. Ale ja nie utożsamiam się z moją duszą, nie jesteś duszą, jesteś duchem. Musisz zacząć, jak gdyby przyjmować do swojego życia zdanie Boże na twój temat. Jesteś taka, jak Biblia mówi, że jesteś. Jeśli Bóg mówi o tobie, że jesteś taka, to jesteś taka. I nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, to jest służba ducha, nie duszy. My jesteśmy predysponowane do tego, żeby być apostołami, ewangelistami, pastorami, nauczycielami, rozumiecie, prorokami. Ale musisz w to uwierzyć. Ktokolwiek ci nawkładał różnych rzeczy do głowy, to był to heretyk. Rozumiecie? Biblia mówi, żeby nie nauczać inaczej, żeby mówić tak, jak mówi słowo, i żeby czynić to z mocą. Ktokolwiek ci mówi, że nie masz, jak gdyby, nie masz dostępu, to jest kłamca. Masz dostęp do Boga. Masz dostęp do Boga. Stół Jego jest zastawiony zarówno dla mężczyzny, jak dla kobiety. Posłuchajcie, nie mam skrupułów, żeby usługiwać mężczyznom. I ty też nie możesz mieć. I ci zastanawiali się, zobaczymy, ile mężczyzn a Wesie że nie jesteśmy duchami, ile mężczyzn przyjdzie na sportanie? tylko wojtek. <grymne> wojtek, nie będę się przed to pokłaniać, ale ten szacunek. Nie jesteś duszą, jesteś duchem. Wiecie co, coś Wam powiem. To chodzi o praktykę. To trzeba bardzo głęboko zrozumieć. Trzeba zacząć te rzeczy praktykować ćwiczyć jak na siłowni. Trzeba zacząć ćwiczyć, inaczej się nic w nas nie wydarzy. Możemy chodzić z konferencji na konferencję, ze spotkania na spotkanie, z jednego kościoła do drugiego z kościoła, słuchać usługujących, cieszyć się życiem innych ludzi, podglądać, jak gdyby, życie namaszczonych ludzi i tak dalej. Ciągle zaglądać, co tam u Benego Hina, co tam u tego, co tam u Kurego Blake'a, a co tam u tego, a co tam u tego. A Bóg mówi, a ty, a ty, dziecko moje, kiedy zaczniesz ćwiczyć i jemy, i na siłownię, jemy i ćwiczymy, jemy i ćwiczymy, jemy i ćwiczymy. Posłuchajcie, śmierć mojej mamy nie była dla mnie łatwym wydarzeniem. Półtora tygodnia temu, 1 listopada, jak wracałam z nabożeństwa, wróciłyśmy do domu, zdążyłyśmy z mamą zjeść. I dostałam informację od człowieka, z którym żyje moja mama. Takim głosem „Wielka, mama nie żyje. I wiecie co? Z uwagi na to, że ćwiczę, że się ćwiczę że się ćwiczę. Nie spanikowałam. Nie spanikowałam. Łzy mi leciały z oczu, ale wzięłam ten telefon, powiedziałam, przystaw jej do ucha. Przystaw ten telefon do ucha. Mówię, przystawiłeś. Nie wiedziałam, czy przystawi. Mówię, przystawiłeś. Przystawiłem. Ja mówię, wracaj w imieniu Jezusa. Krzyczałam do jej ducha. Mówię, wracaj w imieniu Jezusa. Nie odejdź, będziesz żyła i będziesz opowiadała dzieła Najwyższego. Nie umie! Mówię, wracaj w imieniu Jezusa. Było mi źle. Płakałam. I do dnia dzisiejszego posłuchajcie, to po prostu moja mama. Moja dusza po prostu płacze. Ale ja się na tym nie zafiksuję. Nie zafiksuję się na tym, że zmarła moja mama. Artura nie było w domu. Byłam sama. Mama została z Wiktorem i, i z Sarą Sara też bardzo to yy, przeżyła. Yy, przyjechali tutaj, wójtka. W ogóle dziękuję wam wszystkim za modlitwę. Jest to dla mnie po prostu to jest, słuchajcie, Czad. Rozumiecie, to jest czad, że wszyscy staliście, ci, którzy dostaliście SMS-a i bojowaliście za moją mamę. Zaraz Wam powiedzieć świadectwo i bojowaliście za moją mamą. Wsiadłam w samochód i pojechałam z Tadeuszem tam do mojej mamy. Moja mama już wtedy była, yy, po prostu była martwa, tak? My dalej wierzyliśmy. Wyszedł lekarz, wyszła policja, i my dalej wojowaliśmy o moją mamę, tak? Wojowaliśmy o moją mamę, były momenty, że ją sadzaliśmy, z jednej strony Artur modlił się przez telefon, z drugiej strony inny brat, my się modliliśmy, powoływaliśmy ją do tego życia, mówiliśmy do jej ducha, wracaj, nie odejdziesz, będziesz żyła, rozumiesz, będziesz żyła, ale w pewnym momencie po prostu stąpił na mnie Boży pokój i Duch Święty do mnie powiedział, nie powołuj już jej do tego życia, nie powołuj jej do tego życia. Ona jest ze mną. I wiecie co? To było dla mnie ogromnie zdziwione. Dlatego, że ja nie widziałam zwycięstwa w życiu mojej mamy. I nie widziałam zwycięstwa w życiu mojej mamy. Cztery lata temu moja mama pochorowała się ogromnie i trafiła z y, takim wewnętrznym wylewem do szpitala. Jej stan był bardzo ciężki. Natomiast wtedy wiem, że wtedy po prostu została przywrócona do żywych. Pomodliłam się też o mamę w szpitalu, nic się nie wydarzyło. Tego samego dnia lekarz mnie wieczorem zadzwonił i po prostu powiedział, że do mamy wróciły funkcje życiowe. I mama po prostu wyzdrowiała. Mama została po prostu uzdrowiona z marskości wątroby, ponieważ piła alkohol, Zmar z marskości wątroby, miała uszkodzoną trzustkę, śledziony. Wiecie, po ludzku powinna po prostu nie żyć. Mamy do siebie mieszkanie z nami 4 miesiące, moja teściowa, jak gdyby oddała jej tu swojego pokoju, kupiliśmy mamy fotel i cztery miesiące mieszkała z nami. I mama wtedy jeździła z nami do kościoła. Oddała swoje życie Bogu. I co? I to było prawdziwe nowe narodzenie. To było jej prawdziwe nowe narodzenie. Natomiast, zobaczcie teraz, brak decyzji. Brak decyzji spowodował, że moja mama tu na ziemi żyła jak w piekle. A brak decyzji spowodował, że tu na ziemi była jak w piekle. Ja wiem, że dla wielu religijnych ludzi to jest nie do przyjęcia, że jeśli ktoś nie żyje zwycięskim życiem, tak, to idzie do nieba. Ale my idziemy do nieba wedle sprawiedliwości Bożej. Bóg jest sprawiedliwy. On jest miłością i jest sprawiedliwy. Kilka dni temu, wczoraj, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, byliśmy z Arturem jeszcze wyczyścić tam to mieszkanie mojej mamy i gdzie co? Biblia mówi, żeby każda sprawa opierała się na dwóch świadkach. I ja gdzieś takie miałam w ogóle, też Michał dostał słowo, że gdyby też przed danie go pokój, bo on tam był z nami się modlił że po prostu mama jest z Bogiem. Mama jest z Bogiem. Rozumiecie? Mama jest z Bogiem. I przez właśnie byliśmy w tym mieszkaniu, sprzątaliśmy tam po mamie i ktoś puka do drzwi. Ktoś puka do drzwi i do drzwi weszła taka starsza pani, bardzo ładnie ubrana, biała jesioneczka, który się taki na, na główce, jakiś kwiatek i taka, wiedzie. w ogóle weszła mówi Pani Agatka, ja jakże tak. Ojej, tak mi smutno, mama nie żyje. Byłam jej przyjaciółką. Ona do mnie mówi, byłam jej przyjaciółką. Ona mówi do mnie, mama mi o Bogu opowiadała. Posłuchajcie. I ja ja tak jak tam stałam, to by było się rozwaliłam jeszcze raz w Stałam to, o Sarcia, cię nigdy Sary na oczy nie widziała. O Sarcia, sarcia tak, o Sarcia. I mówi, Pani Agatko, mama taka cudowna kobieta. Mówi, nie nie Całe mnie nie chciała? Całe mnie, Torba, zapił ją. Ona żyła z takim człowiekiem, wiecie, był alkoholikiem. Torba, zapił ją w istotne, nieważne dla mnie potwierdzenie od drugiego świadka. Tak? Duch spawiony. Duch spawiony. Być może ty masz taką sytuację, że głosisz komuś i nie jesteś, nie widzisz, jak gdyby w człowieku, nie widzisz zmiany i tak dalej, tak? Posłuchajcie, Bóg powiedział, że podniósł wszystko do rangi serca. Tak? Do rangi serca. Wierzę, że moja mama jest z Bogiem. Ona jest z Bogiem. Musiała przejść przez całą ceremonię Kościoła katolickiego, dlatego że mam siostrę i brata, nie chcieli się zgodzić na inny, na inny pochówek, tak? Po prostu, ale mama jest z Bogiem. Ona jest z Bogiem. Ta starsza kobieta do mnie mówi: tak, Panie gadko, czy może pani zostać moją przyjaciółką? Bo ja tak Z mamą tak dzisiaj rozmawiałyśmy, że posłuchajcie, moja mama była taką kobietą, że gdyby tylko podjęła decyzję, tylko to by była liderka, po prostu. Michał Czolli do mnie mówi: Matka normalnie nie do mowa Wiecie, ona by była liderem. To był taki człowiek. Ale wpływ czarów na jej życie, wpływ czarów na jej życie spowodował, że się nie rozwijała. Nie rozwinęła się tu na ziemi. Nie pozwoliła tak, aby słowo w niej zaczęło pracować. Pamiętam jak, e, jak opowiadałam wam właśnie, że wtedy, tym pierwszym razem jak się pochorowała i minęły cztery miesiące i ona do mnie przyniosła taką informację. Odwieź mnie tam, skąd mnie wzięłaś. A ja wie, gdzie mam cię odwieźć? Do drupiarni. Stupiarni dziecię cię ze szpitala. Gdzie mam cię odwieźć? I posłuchajcie, ona wtedy pojechała do tego człowieka. Natomiast zanim wyjechała, powiedziałam do niej, możesz dzisiaj podjąć decyzję. Dziś. Podejmij decyzję. Do tej pory tak wszystko dostałaś od Boga. Rozumiesz? Tak dostałaś wszystko od Boga. A teraz podejmij decyzję. Będziemy z tobą. Będziemy cię wspierać. Będziemy się o ciebie modlić. Nie chciałam. Mama wyjechała i po dwóch tygodniach, posłuchajcie, wszystkie rzeczy się rozwiązały jak zwora, praca, mieszkanie i tak dalej, rozumiecie? Ale jak gdyby Bóg ma związane ręce, kiedy my nie podejmujemy decyzji, On zawsze na poważnie do Twojego życia. My nie zawsze. On zawsze na poważnie. Kiedy ty mówisz mów do mnie! Święty mów do mnie! To On mówi do Ciebie, a co ty z tym robisz? Co z tym robisz? Postanów w swoim życiu że będziesz, że dasz, że z, z, zrobisz użytek ze swojego życia. Że zrobisz użytek ze swojego życia. Masz kwalifikacje. Masz kwalifikacje. Święty Bóg mieszka w tobie. Posłuchajcie, wierzę, że tak jak siedzicie i patrzycie na mnie, to utożsamiajcie się z tym, że każdy z was wzięłaby ten mikrofon i byście musieli. Taki jest Bóg. Amen? Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Ja też tak kiedyś siedziałam. Patrzyłam na innych usługujących i w moim duchu było to, że ja tu jestem. Ja tu jestem. Ja głoszę. Rozumiesz? To jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. To jest służba ducha. Nie jesteś duszą. Jakkolwiek mężczyzna mówi do Ciebie, że się nie nadajesz, to powiedz, Ty się nie nadajesz. Goń się. Ty się nie nadajesz. Ja się nadaję. Ale pozwól. Aby twój duch się rozwijał, tak? Na twoją duszę i na twoje ciało. Taka kobieta do mnie zadzwoniła i mówi Powiedziałaś kiedyś taką informację, że Diabeł nie widzi, że jesteśmy zwycięzcami. Ja wie, no nie widzi. No niestety nie widzi. No niestety nie widzi. On się porusza na podstawie tego, co widzi. Więc jeśli ty żyjesz takim życiem, tak? Jak ci poddaje Twoje dusze, to on tak cię widzi! On tak cię widzi! O, chwalę Ci Pani i uwielbiam! O, wznoszę swoje ręce do Ciebie! O, tańczę dla Ciebie najwyższy! Oklęka przed Tobą, boże przed Rozumiecie, co to jest? Tu jest religia! To jest religia! A Bóg cię woła do relacji! Come on! Przyjadźmy. Moje. Jesteś jego przyjaciółką. Jesteś jego przyjaciółką. Jest twoim najlepszym przyjacielem. Zobaczcie, religia. My teraz, jak chowaliśmy mamę, idziemy tam do, do poszcza, a on wychodzi. Ja mówię, dzień dobry. A on mówi, nie mówi się do mnie dzień dobry. <głos> moja siostra tam pochwalony, mój, mój wujek też tam nie wiem, co powiedział i tak dalej. Wszystko, co wiedzieli, to powiedzieli, A mój ojca i tak dalej. A ja wchodzę, wiecie, i moja dusza w ogóle patrzy na to i mówię, o Boże, jaki urzędnik na dokładki przyjemnych, na dokładki nieprzyjemnych. Przyjemnego urzędnika spotkałam w zus -ie. bardzo szybko. Pomógł mi załatwić rzeczy, tak? Bardzo. Ale w kościele spotkałam nieprzyjemnego urzędnika. On do mnie mówi. Prawdziwy, czy matka przyjmowała księdza pokoleniową. I w ogóle bierze taką wielką, słuchajcie, księgę, kładzie tą. Do... Artur się pyta. Mówiłaś mu, że jestem, że jestem twoim mężem. W ogóle kiedyś wszedł do, do pracy. Kiedyś był taki nawet moment, że chyba gdzieś puszczał świadectwa w szkołach. Natomiast ja mu się nie przedstawiałam, ja i nie wiecie, jak gdyby. I źle mi było w swoich duszach, tak? nie był to czas, żebym się przestaniała księdzu. Chciałam do niego nakrzyczeć. Trzeba do niego powiedzieć, ty nieprzyjemny urzędniku w ogóle. Powinieneś się modlić o swoje owce, a nie w ogóle mnie, o co chodzi. Wyjmuje tą księgę i mówi tak, o Roman tutaj. Nie widzę Wiesławy Danuty Cerońskiej. O, skreślona, nie przyjmowała pokolencie. Więc proszę, żebym pochował mamę, to proszę pojechać do miejsca, w którym mieszkała mama. I od lokalnego księdza wziął zaświadczenie, że przyjmowała go pokolenie dzielnich. Ja mówię, ale pieniądze są wzięte. Są wzięte pieniądze, są wzięte pieniądze, więc proszę pochować cię. Jedziemy za, w którym byśmy w ogóle inaczej mamy pochowali. Inaczej, byśmy ją pochowali sami. Natomiast nie mogłam decydować. Bardzo chciałam zrobić taką rzecz, ponieważ tylko ja miałam z małą relację i chciałam zrobić taki numer, nikomu nie powiem. nikt nie chciał mieć z nią relacji. Chciałam zrobić coś takiego, że ją sama pochowam, tak jak chciała. Nikomu nie powiem, ale Bóg do mnie mówił, zamkniesz ich serca na Ewangelię. Rozumiesz? Co ty im potem powiesz? Wiecie, oni w ogóle wszyscy w Ja nie dziwię się. Po prostu się nie dziwię. Mama. Co z tego, że nie mieli z mamą relacji, ale mama umarła, tak? Mama po prostu umarła i spotkałam nieprzyjemnego urzędnika, ale przyjemnego w Rozumiecie? Kiedy moja siostra miała możliwość głosić jej jeszcze raz, głosić jej prawdę, ja mówię, zobacz, mój Bóg jest żywym Bogiem, On jest żywym Bogiem. Po mojej mamie został człowiek, którego trzeba było, coś trzeba było z nim zrobić. Nie ukrywam, że nie mam do tego człowieka żadnych emocji, nie jest to ani mój tata, ani mój wujek, ani jakiś tam kum, po prostu zwykły konkubent mojej mamy. Natomiast nie zostawiłam tego człowieka. Zawiozłam go do ośrodka dla bezdomnych. Tam przejdzie detoks i 16 listopada Robert wywiezie go do Krakowa. Tak I Bóg mówi, uczynię różnicę między tym, co mi służy, a tym, co mi nie służy. I mówię do mojej siostry Etyta. Ja znam Boga. On jest miłością. Nie skreśla żadnego człowieka. Rozumiesz? Ja nie obwiniam tego człowieka za to, że zmarła mama. Mama nie podjęła decyzji. Konsekwencją tego, że my nie podejmujemy decyzji w naszym życiu, posłuchajcie, jest stanie w miejscu. Stanie w miejscu to jest śmierć. Śmierć. Tu nie chodzi o nasze teologiczne takie zajawki. Ja wiem wszystko. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, kto weźmie miecz do swojej ręki. Kto pozwoli, tak? Aby ten miecz przeszył ciebie przez środek, tak? Rozdzielił twoje trzewia. Rozumiesz? I ty się odkorkujesz. Ty musisz Bogu pozwolić. Musisz Mu pozwolić. Musisz podejmować decyzję. Każdego dnia jest komu przebaczyć. Każdego dnia jest z czego pokutować. Rozumiecie? Nie ma takich rzeczy. To nie są jednorazowe akty. To nie są jednorazowe akcje. Bóg ściśle kładzie granice przed nami. Ja kiedy byłam w świecie nie miałam w sobie żadnych granic. Kiedyś powiedziałam Arturowi, nie miałam w sobie żadnych granic. Mogłeś wejść do mojego życia tak głęboko, na ile udało Ci się nie zmanipulować. I teraz zobaczcie, na tyle, na ile diabł uda się Ciebie oszukać, tak głęboko do Ciebie będzie mógł wejść. Rozumiesz? Natomiast jeśli Ty postanowisz, że prawda w Twoim życiu stanie się prawdą oczywistą, że Ty ją zjesz, zjesz ten zwój, Rozumiesz, przetrafisz go, wiesz o co chodzi, to będą ustanowią się po prostu w tobie granice. One się w tobie ustanowią, te granice. I diabeł do pewnych dziedzin twojego życia nie będzie już mógł wejść. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie księgę Ezechiela. Księga Ezechiela 2,89. naprawdę wiemy wszystko. Wiesz wszystko, bo namaszczenie świętego jest nad Tobą. I wszystko wiesz. I co z tego? I teraz zobaczcie. Prawda jest stanem oczywistym. Zobacz, w jakim jesteśmy miejscu. Zobacz, w jakim jesteśmy miejscu. I teraz ta prawda oczywista pokazuje Ci stan faktyczny o Twoim życiu. Nie musi tak być. W ogóle, wiesz, w duchu, całe zwycięstwo, Bóg w tobie i tak dalej. Ale musisz, gdyby Biblia obiecuje, że tam, gdzie postawimy swoją nogę, tak Bóg nam daje tą ziemię. Czyli tam, gdzie Ty postanowisz, że wejdziesz, tak? Bóg mówi, a ja tam jestem z Tobą, bo on się z Ciebie nigdzie nie wybiera. Bóg był ze mną na cmentarzu, Bóg był ze mną w kościele katolickim, Bóg był ze mną, kiedy wskrzeszałam mamę. Ale i Bóg też jest ze mną, kiedy grzeszę. On się z Ciebie nie wybiera. Rozumiesz? Nigdzie się z ciebie nie wybiera. Jak w las, tak nie wyjdzie, bo Biblia mówi nic nie oddzielić od miłości chrystusowej. Rozumiecie? My musimy to, te prawdy muszą się stać prawdami oczywistymi w naszym życiu. I to jest zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dlaczego? Bo nie ma kobiety ani mężczyzny. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jednym. Posłuchajcie.